Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Korków nie było, za to byli jak zwykle pijani za kierownicą. Za chwilę podsumujemy to, co działo się na drogach w ciągu ostatnich dni. To były warunki nie do przyjęcia, zgadzają się znawcy blisko wschodniej polityki. Władze Palestyny uznały, że przemówienie premiera Izraela to zerwanie pokojowych rozmów. W tym serwisie powiemy też o nietypowym, bo mlecznym półmaratonie. Orłowo w okolicach Inowrocławia. Kierowca samochodu nie zatrzymuje się do kontroli. Policjanci ruszają w pościg. Kierowca zmusza jadących z naprzeciwka do zjeżdżania na pobocze. Policjanci oddają st strzał ostrzegawczy. Za kierownicą siedzi 18-latek. Ma prawie promil alkoholu w organizmie. Pijani byli też dwa jego towarzysze. W Poznaniu w szpitalu zmarł 24-letni mężczyzna. W nocy z piątku na sobotę jechał bardzo szybko i uciekając przed policją uderzył w słup trakcji tramwajowej. Miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. To tylko dwa przykłady z ostatnich dni. Ponad 2000, tysiące, a to jeszcze niepełne dane, 2000 tysiące pijanych kierowców udało się wyłapać policjantom podczas mijającego długiego weekendu. Pytanie jest ilu udało się przejechać bez takiej kontroli. Niestety przyzwolenie w naszym społeczeństwie na siadanie za kierownicę będąc pod alkoholu jest jeszcze bardzo duże. I to jest przyczyna główna tego, że mamy na polskich drogach pijanych kierujących. Mariusz Sokołowski, rzecznik komendanta głównego policji, potwierdza, jest gorzej niż rok temu. W ciągu czterech dni zginęły 53 osoby, a ponad 650 zostało rannych. Policjanci mówią, że bolączką polskich dróg jest także hamstwo za kierownicą. Wielu kierujących, chcąc dojechać na czas, zachowuje się tak, jakby inni uczestnicy dróg byli ich wrogami. Teraz na drogach nie ma już większych korków z wyjątkami. Ciężko jedzie się jak zwykle za kopianką. Trzeba natychmiast zacząć rozmowy o pokoju na Bliskim Wschodzie, mówi premier Izraela i stawia warunki. Uznanie przez palestyńczyków Izraela jako narodowej żydowskiej ojczyzny, demilitaryzacja przyszłego państwa palestyńskiego. Jerozolima ma być zunifikowaną stolicą Izraela, a Hamas ma zostać odsunięty od władzy. Co na to autonomia palestyńska? Jej władze uznały, że Benjamin Netanyahu jednostronnie zakończył negocjacje pokojowe. Prezydent Mahmud Abbas powiedział, że Benjamin Netanyahu sabotuje wysiłki, które mają doprowadzić do pokoju w regionie. Główny palestyński negocjator Sae Perakat stwierdził z kolei, że premier musiałby czekać tysiąc lat, aby znaleźć Palestyńczyka, który podąży za jego wizją słabego państwa. Palestyńczycy wcześniej mówili, że wystąpienie premiera będzie izraelskim, tak lub nie, dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Zachód liczył na to, że będzie to krok do rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Palestyńczycy i Stany Zjednoczone żądają od Izraela zgody na utworzenie palestyńskiego państwa i w Utrzymania osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu. Autonomia palestyńska chce też negocjować podział Jerozolimy oraz powrót uchodźców palestyńskich. Telawi domaga się z kolei uznania przez Palestyńczyków Izraela za państwo żydowskie i demilitaryzacji ich przyszłego państwa. Katarzyna Juszczak, polskie Radio Jerozolima. Barack Obama apelował ostatnio do władz Izraela, by zahamowały budowę żydowskich osiedli na zachodnim brzegu. Arabista z Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Guliński komentując wystąpienie Netanyahu, powiedział, że nie widzi szans na rozwiązanie. Nie blisko wschodniego konfliktu. Staje się to samo co do tej pory, to znaczy Izraelczycy będą twierdzili, że nie budują nowych osiedli, tylko rozbudowują dotychczasowe. Szęk w tym, że na przykład takie osiedle Maale Adumim sięga od Jerozolimy praktycznie po Morze Martwe, pod Dolinę Jordanu, de facto przecinając zachodni brzeg na pół. Więc rozbudowa niektórych osiedli no, oznacza kawałkowanie zachodniego brzegu na takie palestyńskie Bantustany. Mamy też głos Hamasu. Jego przywódcy uznali, że wystąpienie izraelskiego premiera to policzek dla palestyńczyków i zażądali zerwania wszelkich negocjacji z Izraelem. I kończymy lżejszym kalibrem. Znamy już zwycięzców 18. półmaratonu mlecznego Korycin Janów-Korycin na Podlasiu. 145 śmiałków walczyło o krowę z gospodarstwa pana Józefa Micuna. Sławna zostanie. Czemu akurat na nią padła jakaś najpiękniejsza? No akurat ten, ten co w woziu co roku no sprzedał, nie było no i tak wyszło na mnie tam. No. Wszyscy chętni są? Na miejsca! I trzymają ciutki oczywiście za wszystkich uczestników. Nie ma... Wójt gminy Koryczyń Mirosław Lech. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużej frekwencji. 145 zawodników to jest myślę wspaniały wynik. Cieszy, bo to też świadczy o tym, że impreza jest organizowana dobrze. Towarzystwo międzynarodowe. Myślałem, że przeszkodą jest pogoda, ale jak rozmawiam z zawodnikami, to mówią, panie wójcie, gdzieś tam, idealna do biegania. Zwycięzca Paweł Maszy z Zgrodna. 10 km biegli razem, potem na 15 km ja trochę odstał, a potem na 20 km trochę przebrał i... Zabierzesz krowę, czy weźmiesz pieniądze? Nie, pieniądze. raz granicą, tak nie widzę? Krowy jest. Drugie miejsce wywalczył Białorusin, trzecie um, Ukrainie, znale przez Polaków uplasował się na piątej pozycji. Jeszcze kilka słów o pogodzie. Tej nocy na termometrach od 9 do 12 stopni popada na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie. Jutro więcej słońca. Padać będzie, przelotnie padać na południu w centrum i na północnym wschodzie. 20 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie, 25 w Katowicach i Rzeszowie. Z każdym dniem ma być coraz cieplej, ale będą nam towarzyszyły deszcze i burze. Trójka. Program trzeci. Along the coast road by love and land The early lights of winter love I'll pour a cup to you, my darling And raise it up, say cheery Sześć minut po godzinie dwudziestej trzeciej, a zatem minimax jeszcze przez pięćdziesiąt cztery minuty. Jutro polska premiera nowego albumu zespołu Dave Matthews Band. Someone that's afraid to love I'll be right I would. Someone that's afraid to love If you knew what I feel Then it couldn't be so sure Nowe albumy, wielkie nazwiska. Na razie kolekcjonujemy fantastyczną listę, ale z perspektywy miesięcy może okazać się, że to jeden z najważniejszych albumów tej wiosny. Dave Matthews Band. Amerykańska formacja i płyta Big Whiskey and the Gru King. Tytuł z pozoru może zawiły, ale Gru to pseudonim saksofonisty zespołu zmarłego w ubiegłym roku. Cała płyta jemu poświęcona. Zaczyna od zaczyna się od saksofonowej solówki nagranej jeszcze przez tego zmarłego muzyka, ale nie jest to zbiór pieśni żałobnych. To normalna płyta Dave Matthews Band na wysokim jak zwykle poziomie. Od jutra będzie dostępna w Polsce, od ponad tygodnia dostępna jest w Stanach Zjednoczonych i z tego co zdołałem dzisiaj sprawdzić doskonale się tam sprzedaje, co dobrze świadczy o amerykańskiej publiczności jednak, bo nie jest to płyta, która szybko wchodzi jednym uchem, a również szybko drugim uchem wychodzi. W jednej z recenzji przeczytałem też dość krytyczne opinie o niektórych tekstach na tej płycie, no ale nie czuję się kompetentny, aby na tym poziomie dyskutować z amerykańskim twórcą, także będą musieli Państwo ocenić sami ewentualnie z pomocą książeczki z tekstami. Jest utworów na tej płycie 13, Wszystkie w zasadzie znakomite, niektóre troszkę wolniejsze, niektóre troszkę szybsze, niektóre wyraźnie podniosłe w nastroju. Fell from the sky What would that do to God Would we put the weapon down Or aim it up at the sky No one would believe it Except the fucking love jobs laugh and cry with told that terrifies you Well Zatytułowany Time Bomb z nowej płyty The Dave Matthews Band. Pozwolą Państwo jeszcze na dwa zdania komentarza. Powiedziałem, że płyta nie wchodzi łatwo jednym uchem, szybko nie wychodzi drugim, ale to też nie jest płyta specjalnie trudna, bo Dave Matthews nadal ma zdolność tworzenia melodii co wielu twórcom muzyki rockowej przychodzi już z dużą trudnością, zwłaszcza jakichś innych melodii niż te, które do tej pory były. Te melodie Dave'a być może czasami z kolei wydają się do siebie podobne, ale stanowią one bardzo interesujące zawiązanie każdego utworu, dzięki czemu można potem śledzić wyobraźnię muzyczną autora i całego jego zespołu. Dave Matthews Band, Big Whiskey and the Gro King, nowa płyta od jutra, dostępna także w Polsce. Do Dobre informacje, w każdym razie dobre dla tych, którzy wybierają się do Stanów Zjednoczonych albo już tam są. Nawet jeśli ja czegoś nie wiem, to Państwo wiedzą i zaraz mi donoszą mailami, za co dziękuję, bo słuchacze trójki wiedzą najlepiej. Okazuje się, że Eric Clapton i Steve Winwood jednak wyruszają wspólnie na trasę, a nawet właściwie już wyruszyli. Ta trasa odbywa się w Stanach Zjednoczonych po dużych głównie obiektach, stadionach i i salach koncertowych i jeszcze jakiś czas potrwa. Kto w Stanach Zjednoczonych na stronie internetowej Erika Claptona znajdzie stosowne terminy i być może będzie miał okazję zobaczyć ten wyjątkowy skład. Erika Clapton i Steve Winwood o trasie europejskiej na razie niczego nie wiadomo. No i wreszcie będę miał okazję zaprosić Państwa gdzieś niedaleko. Nie trzeba będzie jechać na festiwal do Danii, Wielkiej Brytanii, ani gdzieś do Stanów Zjednoczonych. Jutro w Warszawie w wyjątkowym miejscu pojawi się wyjątkowy artysta. Nazywa się Matthew Herbert. Kiedy zaczynał miał opinię eksperymentatora kiedy miał 25 lat, dał swój pierwszy publiczny występ. Stojąc na scenie przed tysiącem widzów, zagrał dla nich na torebce chipsów. Potem też było eksperymentalnie, ale generalnie jego pierwsze solowe propozycje płytowe wpisywały się w najciekawszy nurt tzw. muzyki klubowej.